O Imperium Gniewu, paradoksach putinowskiej Rosji porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Połączenie Międzynarodowe. Zapraszam w środę po 13.00. Monika Zając. Autopromocja. Tu program drugi Polskiego Radia minęła 18.00. Jazzowy Klub Dwójki Przed mikrofonem Roch Siciński, witam Państwa i zapraszam na drugą część naszej miniserii tematycznej. W ramach przygotowań do Międzynarodowego Dnia Jazzu sprawdzamy co słychać w jazzie europejskim. To zadanie przyjemne, a w dodatku mamy do tego zadania pomocników. To dziennikarze z zagranicy zajmujący się muzyką jazzową w stacjach radiowych takich jak Polskie Radio, czyli nasze koleżanki i koledzy po fachu pracujący w redakcjach publicznych nadawców. Tydzień temu słuchaliśmy rekomendacji z Hiszpanii, Islandii i Serbii. Podcast tej audycji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Dziś podróżujemy dalej, odwiedzimy cztery kraje i usłyszymy rekomendacje od czterech dziennikarzy. Nie ma zatem co tracić czasu, zdradzę tylko, że będziemy w Finlandii, Rumunii i w Niemczech, a zaczynamy od Francji. Drogie słuchaczki i słuchacze polskiego radia, tu Nicolas z France Musique. Proponuję Wam odkrycie młodego francuskiego kompozytora i saksofonisty Piera Carbonot. Ma 28 lat i prezentuje swój pierwszy album zatytułowany Brib. Gra tu jego zespół, kwintet jazzowy Lotur. Do tego dwa tria, które wykonują dodatkowe partie na instrumentach dent. Pierre inspiruje się m.in. francuską piosenką, nagraniami z płyt, które ukazywały się w latach 60. i 70. -tych. To artyści, którzy już wtedy stanowili część naszego narodowego dziedzictwa, tacy jak Barbara, Georges Brassens czy Henri Salvador. Carbonot nie poprzestaje na naśladowaniu czy śpiewaniu. Rozwija tę inspirację w autorską muzykę i improwizuje w gronie młodych muzyków. Melancholia, gniew, elokwencja i minimalizm spotykają się tu w doskonałej równowagi. Prowadzę. Miłego słuchania. Déjà trop tard, que pleure un ami pour que nous Ce qu'il faut de payer Ce qu'il faut de malheur pour l'amour de chanson Ce qu'il faut de son pour une guitare Il y a pas Za nami Pierre Carbonneau z Francji, Quintet Lutour i wspomagającego Dęciaki. Ponieważ ta kompozycja była dość długa, a kolejka europejskich dziennikarzy dziś też długa, to na tym utworze poprzestaniemy z pozdrowieniami dla stacji France Music. Jeśli starczy nam czasu, to jeszcze przed 19 sięgniemy po fragment innego utworu z ostatniej płyty saksofonisty i wokalisty Piera Carbona. Tymczasem pora na scenę często pomijaną. Scenę, której trudno przebić się na międzynarodowe rynki. I o tym może słowo za kilka minut, teraz posłuchajmy rekomendacji z Bukaresztu. Sąd Wiorel Grecu, producator de jazz la Radio Romania Muzikal, i ma bucur să salut pe ascultatori Polskie Radio, z tej strony Viorel Greku, dziennikarz i producent jazzowy w Radiu Romania Musical. Pozdrowienia dla słuchaczy Polskiego Radia. W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Jazzu, zachęcam Państwa do zapoznania się z twórczością młodego muzyka ze stolicy Rumunii, Bukaresztu, to wibrafonista Razvan Florescu. Urodzony w 1998 roku, ukończył studia w zakresie klasycznej perkusji na Narodowym Uniwersytecie Muzycznym w Bukareszcie, gdzie następnie był tytuł magistra. coraz bardziej zakochany w muzyce jazzowej Razvan zaczął komponować swoje pierwsze utwory na vibrafon w czasie pandemii. To, co początkowo było serią szkiców zapisanych na jego laptopie, stopniowo przekształciło się w pełni rozwinięte kompozycje, do czego zachęcali go koledzy jazzmeni z zespołu Amfitrio. Doprowadziło to do powstania płyty Sketches, czyli debiutu kwartetu Razvana Floresku, wydanego na początku 2024 roku. Członkowie i trio, którzy towarzyszyli mu w nagraniu, to Andrzej Petrakie, fortepian i instrumenty klawiszowe, Mike Alex, kontrabas oraz Filip Goron, perkusja. Od tego wydania albumu kwartet występował w najważniejszych klubach i na festiwalach jazzowych w całej Rumunii, a obecnie planuje pierwszą europejską trasę koncertową, która odbędzie się latem. Do tej pory kwartet Razwana Floresku wystąpił dwukrotnie w Ateneum rumuńskim, jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych w Bukareszcie i właśnie tam w styczniu Radio Romania Musicale zarejestrowało muzykę, którą teraz Państwo usłyszą. i jego kwartet, czyli muzyka z Bukaresztu w programie drugim Polskiego Radia. Przed rekomendacją, którą przesłał państwu dziennikarz Viorel Greku, powiedziałem, że scena rumuńska należy do tych, które są pomijane na europejskim rynku. I to jest ciekawy przypadek, o którym traktuję przydługi i jednak przerażający raport, który ukazał się miesiąc temu. Raport wydała Komisja Europejska, która na blisko 340 stronach udowadnia czy właściwie potwierdza to, o czym wiele krajów mówi od lat. Mianowicie, że platformy streamingowe, a w szczególności ta największa, dyskryminują muzyków z takich krajów jak Słowenia, Albania, Rumunia, Bułgaria czy Chorwacja. W uproszczeniu chodzi tu o region południowo- wschodniej Europy, łącznie 11 krajów, głównie niedużych krajów, czyli 58 milionów Europejczyków. W raporcie, w raporcie można przeczytać o tym, jak algorytmy nie działają, o tym, że Muzycy nie mają równych szans, a start czy rozwinięcie kariery, pojawienie się na tych najczęściej odsłuchiwanych playlistach jest właśnie w tych krajach wręcz niemożliwe. W porównaniu na przykład z muzykami, którzy próbują to zrobić, a pochodzą z Holandii, Francji, Niemiec czy nawet Polski. Cała Europa zasila platformy streamingowe nową muzyką, ale są regiony, które mają podgórkę, aby tę swoją twórczość pokazać użytkownikom z zagranicy. No a umówmy się, rzadko ktoś sam z siebie wpisuje w wyszukiwarkę bułgarski jazz, macedońską scenę alternatywną, czy serbską muzykę elektroniczną. A więc mamy narzędzia do odkrywania całego świata muzycznego i jednocześnie te narzędzia nas ograniczają. A zatem radio rządzi się innymi prawami i dla równowagi w dwójce w zeszłym tygodniu przez z Serbii, dziś z Rumunii. Słuchamy dalej. postacią w tych dwóch utworach, które za nami był razwan Floresku, wibrafonista. Za nami też już prawie połowa naszego spotkania, bo już 18.29. To może przypomnę, w kwietniu, we wtorki słuchamy w dwójce nagrań, które dotarły do nas z całej Europy. Poznajemy artystów, których polecają nam dziennikarze jazzowi z innych krajów. Tak było w zeszłym tygodniu, tak jest dziś i tak będzie za tydzień. A tak jak wspomniałem przy starcie tej miniserii audycji, ja czekam na państwa oceny, na państwa opinie dotyczące tych artystów, tej muzyki, co państwo uważają o muzyce zaproponowanej przez radio rumuńskie, a wcześniej przez radio francuskie. Można pisać, a ja państwa wiadomości przekażę kolegom z tamtejszych stacji radiowych, bo pewnie są ciekawi, jak y, ich rodzimi artyści sprawdzają się w polskim eterze. Roch, Siciński, Małpa Polskie Radio to teraz w ramach przygotowań do Międzynarodowego Dnia Jazzu wybieramy się do Helsinek. Życzę swingującego Międzynarodowego Dnia Jazzu słuchaczom audycji jazzowych w Polsce i przekazuję pozdrowienia z Radia Fińskiego. Nazywam się Markus Partanen i chciałem polecić muzykę zespołu Ricky Tick Big Band. To orkiestra jazzowa założona w 2010 roku przez Walteriego Laurela, ciesząca się popularnością zarówno wśród miłośników jazzu, jak i publiczności Rokowej i popowej. Źródłem tego międzygatunkowego sukcesu są znakomite projekty Walteriego. A teraz usłyszą Państwo jeden z nich, czyli Visions of Dilla, w którym utwory amerykańskiego producenta hip-hopowego Jay Dilly zostały opracowane na jazzowy big band. Brzmienie orkiestry naturalnie łączy się tu z inspiracjami wywodzącymi się z hip-hopu, dzięki czemu przeszłość i teraźniejszość znakomicie współbrzmią. Życzę udanego odsłuchu. za Jatsi-päivää. Tricky, Tick big band. Nie pierwszy raz zresztą na antenie dwójki, ale pierwszy raz z zapowiedzią w języku fińskim. To rekomendacja od Markusa Partanena. Ja może uzupełnię, że w tym pierwszym utworze inspirowanym dorobkiem J.D. Lee zatytułowanym Won't Do, mocno eksponowane były głosy grane na flecie, a samo solo zostało wykonane przez artystkę, która no, na co dzień nie jest w składzie tego big bandu, bo na stałe mieszka za oceanem. To Elena Pinderhughes, którą mogą Państwo znać chociażby ze współpracy z Christianem Scottem. Grała też z innymi ważnymi muzykami jak V.J. Iyer czy z Nestorami jak Herbie Hancock, ale jednak ta współpraca ze Scottem jest tu najbardziej wyraźna z różnych względów, ale o tym dziś już nie zdążymy powiedzieć. Dodam tylko, że jej udział w repertuarze J.D. Lee jest jak najbardziej naturalnym, bo i, od sceny, i na scenie hip-hopowej także się udzielała, właściwie wciąż się udziela. To teraz już w oryginalnym składzie Lickity Big Band, bez gości specjalnych, jeszcze jeden krótki utwór w ramach tego fińskiego segmentu. Jak państwo słyszą, europejskie rekomendacje są różnorodne, zarówno jeśli chodzi o obsady zespołów, jak i o style muzyczne, bo wiadomo, że tych rozgałęzień akurat w muzyce jazzowej jest sporo. Przyznam, że z mojej perspektywy ta paryska propozycja wydała się najbardziej oryginalna, najbardziej interesująca. Taka, że Pierre Carboneau będzie na naszym celowniku z każdą kolejną płytą. Będziemy się mu przyglądać, będziemy się mu przysłuchiwać. Ale dla każdego coś miłego, choć po tych kilku rekomendacjach w tym tygodniu i w zeszłym mam taką refleksję, że tych bardziej odważnych, tych może nieco bardziej awangardowych, żeby nie powiedzieć fridgezowych, ale po prostu odważnych i awangardowych jest y, tyle co nic. Zobaczymy, co nam przyniesie kolejny y, tydzień, co nadeślą koleżanki i koledzy z y, Litwy, Czech, Estonii i Austrii, bo te kierunki będziemy... Y, y, poznawać, yy, odkrywać właśnie we wtorek za tydzień. Dziś za nami już pocztówki muzyczne nadesłane z Finlandii, Rumunii i Francji. Sięgamy po ostatnią. Yy, ta dotarła do nas od yy, zachodnich sąsiadów. Serdeczne pozdrowienia z Saarbrücken do Warszawy oraz dla wszystkich miłośniczek i miłośników jazzu w Polsce. Nazywam się Karsten Neuschwender i zajmuję się jazzem w Zarländyszer Rundfunk. Rekomenduję Państwu jedną z naszych najbardziej sympatycznych, energicznych i kreatywnych osobowości Nikol Johentgen. Dobrze pamiętamy czasu przełomu tysiącleci, kiedy pewna nastolatka z przemierzała sceny kraju Zary i rozgrzewała publiczność ze swoim zespołem Nicole Joe Needs To Be Funky. Zespół ten założyła wraz z bratem, po tym jak już jako dziecko, grała na saksofonie w tanecznej kapeli swojego ojca. Inspirowała się Candy Dalfer. Potem przyszły studia, lata nauki i rozwijania kariery. Nicole Johentgen grała z komikami, takimi jak Pete Klocke, ze śpiewakami, jak Roger Ticero oraz z gwiazdami jazzu, jak Nils Land. Plan. Przede wszystkim jednak pracowała nad własnymi projektami i, co bardzo ważne, założyła stowarzyszenie SOFIA, Support of Female Improvising Artists, sieć wspierającą kobiety w jazzie. Jako pierwsza kobieta otrzymała także Nagrodę Artystyczną Kraju Zary w dziedzinie muzyki. To tylko jedna z wielu nagród. Osobiście jestem zachwycony jej trio, które założyła w swojej przybranej ojczyźnie, Szwajcarii. Mamy tu saksofon, perkusję i suzafon. To muzyczna mieszanka łącząca nutę nowego Orleanu z duchem słonecznych linii melodycznych Soniego Rollinsa i pełną radości życia energią Nicole. To prawdziwa skoncentrowana dawka czystej radości. Thank you. utwór Elephant Walk. Być może to państwo wysłyszeli. A tę muzykę polecał państwu Karsten Neuschwender i w centrum uwagi saksofonistka Nicole Jochengten Przypominam, że państwa opinie są mile widziane. Czy słuchają nas państwo teraz w dwójce, czy z podcastu na naszej stronie w dowolnym momencie? Na pewno każdą opinię przekażemy do autorów rekomendacji. Mój adres mailowy to roch.siciński.małpa.polskieradio.pl jak już informowałem, za tydzień Litwa, Czechy, Estonia i Austria będzie ciekawie, a tak się składa, że niemiecka rekomendacja jest ostatnią na dziś. Zanim się jednak z Państwem pożegnam krótka informacja, czy też przypomnienie w ten piątek o 18:00 kolejny odcinek klubu jazzowego na naszej antenie żeby nie było, że skupiamy się tylko na zagranicznych artystach w najbliższym odcinku zespół Strio a więc Nikola Kłodziejczyk, Maciej Szczeciński i Michał Bryndal. Premiera na antenie w piątek o 18:00, jak powiedziałem ale warto podkreślić szczególnie w tym formacie audycji, że już w niedzielę o 18:00 będą mogli Państwo znaleźć ten odcinek na kanale YouTube radiowej dwójki. Dzisiejszą audycję zrealizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Roch Siciński. Życzę Państwu pięknego wieczoru, oczywiście z programem Drugim Polskiego Radia, a na zakończenie tego wydania jazzowego klubu dwójki gra oczywiście zespół Nicole Jochentgten.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 Wow.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 Patronem Gali Fryderyki jest program drugi Polskiego Radia.